nie bylibyśmy uczestnikami ich we krwi proroków. A tak świadczycie sami przeciwko sobie, żeście synowie tych, którzy proroki pozabijali. I wy też dopełniacie w miary ojców waszych. Wężowie, rodzaje i jakoś będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego, Gehenny, Przetoż oto ja posyłam do Was proroki i mędrce i nauczony w piśmie a z nich niektóre zabijecie i ukrzyżujecie, a niektóre z nich ubiczujecie w bożnicach waszych i będziecie je prześladować od miasta do miasta, aby przyszła na was Wszystka Krew Sprawiedliwa wylana na ziemi ode krwi Abla Sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachijaszowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na ten naród. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroki i który kamienujesz te, którzy do ciebie byli posyłani, ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje tak, jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam,